Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, czytamy wiersze 43 i 44. Pan Jezus mówi do swoich uczniów i do słuchających Go, wiecie, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego wroga będziesz nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was Prześladują. Pamiętacie, w zeszłym roku odwiedził nas Maciek, który prowadzi służbę Głos Prześladowanych Chrześcijan, Maciek Wilkosz z rodziną i podarował mi taką książkę, w której są takie rozważania na każdy dzień w oparciu o doświadczenia prześladowanych chrześcijan. I chciałbym przeczytać dzisiaj wam jedno z takich rozważań. Jezus nauczał, że ludzie powinni rozpoznawać naszą wiarę po miłości, jaką okazujemy szczególnie naszym nieprzyjaciołom. Nasza postawa wobec wrogów jest równie ważna jak stosunek do innych chrześcijan. Tak naprawdę sposób, w jaki reagujemy na krytykę, posłuchajmy tego uważnie, tak naprawdę sposób, w jaki reagujemy na krytykę, często stanowi mocniejszy argument na rzecz chrześcijaństwa niż cokolwiek innego. Dodam, albo nie, albo przeczy jakości chrześcijaństwa. Wierzący, którzy wprowadzają w życie tę niezwykle wymowną zasadę wiary wyróżniają się spośród swojego otoczenia. Zazwyczaj bowiem ludzie reagują na sprzeciw agresją i chęcią zemsty. Chrześcijanie natomiast, dodałbym prawdziwi chrześcijanie, bo jest wielu, którzy noszą imię chrześcijan, a nimi nie są, ale prawdziwi chrześcijanie starają się zrozumieć swoich wrogów, a nie zwalczać ich. Jest wielka różnica, prawda? Starać się zrozumieć swojego wroga albo go zwalczać. Jeżeli spojrzymy na naszych nieprzyjaciół z tego punktu widzenia, to okaże się, że dają nam po prostu okazję do wprowadzenia w życie naszej wiary i postępowania zgodnie z przykazaniami Chrystusa. Podziwiam komunistów. Słowa te brzmią dziwnie w ustach pastora, który spędził 14 lat w więzieniach komunistycznych. Lecz Richard Wurbrandt wypowiedział je szczerze. Wielu komunistów było gotowych umrzeć w obronie swojej utopii byli bardziej oddani sprawie niż niektórzy chrześcijanie, których spotykam dzisiaj w kościołach. Pomyślmy, jakąś to hańbą jest, kiedy komuniści są bardziej zaangażowani w realizację swojej utopii niż my w realizację Bożego Królestwa. Nie wiem, czy znacie zaangażowani których komunistów, którzy siedzieli więcej niż Richard Wurbrandt w więzieniu i podzieli, że nie żałują żadnego dnia spędzonego w więzieniach, w torturach, w głodzie, żeby chociaż o jeden krok popchnąć do przodu ideę komunizmu. Iluż dzisiaj jest chrześcijan, których gorliwość dla Chrystusa jest daleka od gorliwości komunistów dla komunizmu. Pastor Wurbrandt w każdym wrogu widział potencjalnego przyjaciela i chrześcijanina. Dzięki temu, że okazywał miłość swoim przeciwnikom, miał wielokrotnie okazję dzielić się z nimi Ewangelią i wielu z nich przyprowadził do Chrystusa. Gdy nazywali mnie brudnym Żydem i mówili wszystkim, żeby nie czytali moich książek, Ludzie natychmiast chcieli przeczytać, co ten brudny żyd ma do powiedzenia, zachichotał. Jestem otwarty na wszystkich, którzy mają coś przeciwko mnie. Pozostali nie zawsze są zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia. Musimy ukazywać ludziom prawdę i dzielić się z nimi naszą wiarą. W tym celu trzeba wiedzieć, skąd oni się wywodzą i wypowiadać się w sposób inteligentny. Zawsze jednak należy to robić w miłości. Słowa pastora Wurbranda nie były tylko wzniosłymi i oderwanymi od życia ideałami. Wraz z swoją żoną Sabiną przyjęli w swoim domu oficera hitlerowskiego, który pracował wcześniej w obozie koncentracyjnym, gdzie wymordowano całą rodzinę Sabiny, jego żonę. To nie jest teoretyczna miłość, kiedy zapraszasz do domu człowieka, który jest winny śmierci całej Twojej rodziny. Okazane mu przez nich przebaczenie i miłość sprawiły, że oddał swoje życie Chrystusowi. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Ojcze, Ty dokładnie znasz stan każdego serca. Niczego przed Tobą nie da się ukryć. Nie da się zamydlić Tobie oczu. Nie da się Ciebie oszukać jakimś religijnym gestem, zewnętrzną pobożnością, słowami, deklaracjami, emocjami. Te wszystkie rzeczy... Nie, nie, nie ukryją przed Tobą prawdy o nas samych. Ty wiesz, gdzie są nasze serca. Czy rzeczywiście pałają miłością do Ciebie, czy nasza miłość oziębła. Ty wiesz, czy sprawa Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości jest priorytetem naszego życia i czy jesteśmy gotowi na poświęcenie naszego ego, naszych własnych spraw, czy też jesteśmy zaangażowani w nasze własne sprawy. A sprawa Twojego Królestwa jest sprawą drugorzędną, trzeciorzędną. Jest na niedzielę, jak nam jest po drodze, jak nam jest wygodnie. I nasze słowa, nasze gesty nie oszukają Ciebie, Panie. Dziękuję Tobie za braci, za siostry, którzy swoim życiem dowiedli miłość do Ciebie i swoim życiem dowiedli, że miłość do Ciebie sprawia, że mają w sercu miłość do bliźnich, prawdziwą miłość, miłość, która nie szuka swego, która jest gotowa uniżyć się przed bratem, przed siostrą, która chętnie przebacza, która szuka pojednania, która szuka pokoju, miłość, która nawet wobec wrogów nie załamuje się, nie obraża się, nie szuka zemsty, ale szuka pozyskania drugiego dla Chrystusa. Jakże potrzebujemy, Panie, takiego chrześcijaństwa? Jakże ten świat potrzebuje takich chrześcijan, którzy nie są plastikowi, którzy nie są opakowani w ładny papierek, a w środku jest pustka, pozór pobożności, zaga zaganianie za rzeczami tego świata, wewnętrzny niepokój, brak radości, Brak entuzjazmu dla Ciebie, Panie, brak życia Twego, jakże potrzebujemy Panie odnowy w naszym życiu, jakże potrzebujemy autentyczności, realności żywego Boga w nas, jakże potrzebujemy Panie obmycia naszych serc, uzdolnienia nas, dochodzenia w prawdzie, dochodzenia w Twojej światłości. Prosimy, niechaj Twój Duch i dzisiaj pomoże nam zbliżyć się do Ciebie. Niechaj nikt z nas nie chowa niczego przed Tobą, ale niechaj nasze serca będą obnażone przed Tobą, Panie. I wszelki grzech, i wszelka nieprawość, i wszelka gorycz, i wszelkie narzekanie, i wszelkie zło w naszym życiu, niechaj nie będzie ukrywane, ale przyniesione Tobie w pokucie, ku uzdrowieniu, ku przemianie, ku wyzwoleniu. Prosimy, Panie, dopomóż nam uczcić Ciebie, uwielbić Ciebie. Nie chcemy po prostu odśpiewać piosenek, wypowiedzieć kilka słów w modlitwie, ale pragniemy dotknąć się Ciebie i prosimy, abyś w swojej łasce i miłosierdziu dotykał się nas. Amen.